Minęła 18 tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Marzena Godon i Piotr Balasz. Przedświąteczny apel polskiego premiera do światowych przywódców o pokój. Zróbmy wszystko, aby wojna nie była naszą codziennością. Ceny paliw w dół. Od jutra na stacjach będą obowiązywały ustalone przez rząd maksymalne stawki. A od dziś surowsze kary dla tzw. drifterów, a także motocyklistów jeżdżących na jednym kółku. Zatrzymywanie praw do dowodów rejestracyjnych przynosi skutek, O pokój zaapelował premier Donald Tusk do światowych przywódców. Szef rządu podczas świątecznego spotkania z żołnierzami w Warszawie podkreślał, że Polska jest gotowa na odparcie ewentualnych agresorów. Być może to jest ten czas pogłębionej refleksji. Mówił premier Donald Tusk. Dla wszystkich wielkich tego świata zastanówcie się, czy wojna jest dobrym rozwiązaniem. Wojna nie może być kaprysem polityków. Zróbmy wszystko, aby wojna nie była naszą codziennością.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 Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec spotkali się w Dolnośląskiej Krzyżowej. To właśnie tam w listopadzie 1989 roku doszło do historycznego spotkania premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kola oraz mszy pojednania. To symbol pojednania polsko-niemieckiego po zimnej wojnie mówił minister Radosław Sikorski. Mocnym symbolem nowej, jednoczącej się Europy podkreślała europejskie wartości takie jak pokój, pojednanie, wolność i solidarność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 Obniżona akcyza ma obowiązywać do 15 kwietnia a niższy waty do końca kwietnia. To są aktualności jedynki. Motocykliści złapani na jeździe na jednym kolej, kierowcy aut świadomie wprowadzający pojazd w poślizg złapani przez policję od dziś stracą prawo jazdy na trzy miesiące. Poza utratą uprawnień grozi im też wyższa grzywna. Zdaniem Macieja Bednika z Automobil Klubu Wielkopolski zaostrzenie kar dla tzw. drifterów było potrzebne i może pomóc policji w rozbijaniu grup, które urządzają nielegalne uliczne wyścigi. Od wielu lat policja organizuje nazywane przez właśnie tych miłosników jazdy naloty, czy najazdy na organizatorów tych wspólnych, driftowych w cudzysłowie spotkań. Zaczyna to działać, zaczyna przynosić efekty. Wysokie kary, zatrzymywanie praw jazd, dowodów rejestracyjnych przynosi skutek. Na podstawie obowiązujących od dziś regulacji policja może także konfiskować pojazdy biorących udział w nielegalnych wyścigach, jeśli wątpliwości budzi ich stan techniczny. Jeszcze w aktualnościach Podkarpacie oddziały ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny szpitala powiatowego w Nowej Dębie zostaną zamknięte. Decyzje podjęły władze powiatu tarnobrzeskiego. Jak mówi dyrekcja lecznicy utrzymanie porodówki w ubiegłym roku przynosiło szpitalowi straty sięgające kilkunastu tysięcy złotych dziennie. Rodzi się tam za mało dzieci. Zadania nowodębskiej porodówki przejmie oddział ginekologiczny wojewódzkiego szpitala w Tarnobrzegu mówi starosta tarnobrzeski Paweł Bartoszek.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 To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pora na sport przed mikrofonem Rafał Bała. Polscy piłkarze mają właśnie w Sztokholmie oficjalny trening przed jutrzejszym meczem finału Baraży rywalami Szwedzi, którzy ostatnio pokonali Ukraińców 3-1, ale mają swoje problemy. Na miejscu są nasi wysłannicy Tomasz Kowalczyk i Tadeusz Musiał. Piłkarze reprezentacji Polski trenują na stadionie w Solnej. W drużynie Jana Urbana wszyscy są zdrowi, a selekcjoner ma pomysł na zwycięstwo. Mamy swoją strategię na to spotkanie. Czy ona e, nam przyniesie e, sukces, e, zobaczymy. Biało-Czerwoni tylko dwa razy wygrywali w Szwecji. Ostatnio, 96 lat temu, pomocnik Jakub Kamiński specjalnie się tymi liczbami jednak nie przejmuje. Myślę, że historia nie zostanie historią. My piszemy swoją tutaj przyszłość i mamy swoje marzenia i tą nową Historię napiszemy na pewno i Mecz Szwecja-Polska we wtorek o 20:45. Transmisja na naszej antenie. A pół godziny wcześniej rozpoczniemy oczywiście piłkarskie studio w Radiowej Jedynce. W poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek spadła z trzeciego na czwarte miejsce. Wyprzedziła ją Amerykanka Coco Goff. Nadal prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka, która ma dużą przewagę nad Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Polka do Goff traci w światowym rankingu tylko 15 punktów. Spadek o jedną pozycję zanotowała Magdalena French. Jest 38. A Magdalinet spadła z 50 na 57 miejsce. Jeremi Sochan kolejny raz w tym sezonie nie pojawił się na parkiecie, a jego zespół New York Knicks poniósł drugą porażkę z rzędu, przegrywając na wyjście z najlepszymi w całej lidze. Oklahoma City Thunder 100 do 111 w meczu koszykarskiej ligi NBA. Pogoda. W nocy na południu i południowym wschodzie deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na Pojezieżu Pomorskim oraz na Żuławach miejscami gęste mgły. Temperatura? Lekki dwustopniowy mróz na podchalu i jednostopniowy na północy i na zachodzie. Dwa na plusie w centrum i do pięciu sześciu na wschodzie. W Karpatach wiatr będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne, a ciśnienie w Warszawie wynosi 998 hektopaskali. Klimat Kolor zielony dominuje teraz na mapie jakości powietrza, jest na ogół dobra lub bardzo dobra i jedynie w Warszawie mamy poziom umiarkowany. Ze źródeł odnawialnych pochodzi aktualnie 1 piąta prądu, do końca dnia nie będzie potrzeby oszczędzania energii. W pasie od Warmii i Mazur przez Pomorze, po ziemię lubuską i część Wielkopolski w lasach utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. Jedynka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 To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Honor Music Awards 2026. Największe gwiazdy i hity minionego roku. Najważniejsze radiowe nagrody muzyczne. Maryla, Fil, Grzegorz, Hyży, Bletka i wielu innych. 9 kwietnia w kadowiskim spotku. Bilety na e bilet Polecają Teuron TVN oraz Polskie Radio. Program pierwszy.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 Dobry wieczór Państwu. Kiedy myślałam sobie o tym naszym dzisiejszym spotkaniu, no to pomyślałam sobie, że One Evening on Face będzie najlepszym rozwiązaniem, najlepszym początkiem poniedziałkowej muzycznej jedynki. A potem przyszła zmiana czasu i już nie mamy wieczoru za oknem. Ale nie zmienia to faktu, że kłaniam się nisko, zapraszam na muzyczną jedynkę. Nie zapraszam sama, jest ze mną gość. Człowiek, który jest obdarzony tak miękkim i miłym głosem, że aż się zastanawiam, dlaczego to nie on zaśpiewał wszystkie swoje piosenki na płycie, która ukazała się w piątek. Dry School, czyli Robert Krawczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. No, Mówiłam, miękki, przyjemny głos, a do zaśpiewania piosenek zaproszony zestaw artystów z najwyższej półki, najwyższa liga. No, zanim przejdziemy do szczegółów albumu Salon, to chciałam zapytać o pierwsze muzyczne wspomnienie Takie, takiego artysty, artystkę, którego nosisz sobie na przykład w sercu od wczesnych młodzieńczych lat. Jest ktoś taki? Ach, mam bardzo pojemne serce w tej kwestii. Musisz coś wybrać. Najważniejsze jest na zawsze i od zawsze Damon Albarn. To jest... Numer jeden mm -hmm. w moim życiu e, i, i chcę jego. Czyli byłeś imię. bardziej fanem Blair niż Oasis? Zdecydowanie. Pokłóciliśmy się o to z jednym redaktorem ostatnio na wywiadzie. E, oczywiście w żartach, natomiast tak, tak, Tim Blair. Ja też Tim Blair. Nie chcę powiedzieć, że nie rozumiem teamu Oasis, bo ten zespół też pewnie miał swoje zalety. Ale samo to, co dziś robi Damon Albert do czego doprowadziła go droga od zespołu Blair, pokazuje mi, że to jest człowiek o niezwykłych horyzontach muzycznych. Tak, i też człowiek jak nikt inny na tym świecie umiejący prowokować kolaboracje. I to mi bardzo imponuje i chyba myślę, że to było też po części takie zakrzewie tej płyty salon. O tym, co zainspirowało Cię jeszcze do stworzenia tego albumu porozmawiamy dziś, bo Dry School zostanie z nami do samego końca. No ale zaczynamy tę audycję od nowości, też piątkowej. Miałeś konkurencję, pewnie wiesz, bo zaglądałeś na listy premier. To co prawda jeszcze nie płyta, ale ta płyta będzie. Jessie Ware. To jest artystka, z którą nagrałbyś jakąś piosenkę? Ona na tyle często bywa w Polsce, że wydaje mi się, że jeszcze troszkę i może się to wydarzy. Przepiękna wiosenna piosenka, Automatic. To jest dziewczyna z Wielkiej Brytanii. To jest już kobieta z Wielkiej Brytanii, która ma taką absolutną klasę w sobie, że nawet kiedy robi numery klubowe, to tańczy jak królewna. Posłuchajmy. Do you know what you got? You've got a perfect woman, she treats you right, keeps you satisfied, it's automatic. DRAJSKUL, czyli Robert Krawczyk, y, współtwórca, nie chcę powiedzieć sukcesu, no ale przecież z mrozem odnosicie sukcesy, więc niechaj będzie i tak jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o płycie Roberta Salon. Za chwilę wrócimy do tego tematu. No ale jak sam wiesz, co piątek wychodzą nowe piosenki, nowe albumy. W momencie, w którym ukazywał się Twój krążek, również płytę wydał Damian Sikorski, a to chyba kolega, który jest Ci dobrze znany. Tak, my się z Damianem znamy i uwielbiamy. Zresztą w dniu premiery nawet się spotkaliśmy na jednej rozmowie razem. I teraz sytuacja jest taka, że Damian Sikorski projekt to będzie nasza płyta tygodnia. Od dziś do piątku będziemy jej słuchać w jedynce, no i oczywiście będziemy się nią dzielić z państwem, żeby państwo też mieli dobrą muzykę. To jest drugi projekt pełnowymiarowy Damiana. Damiana, którego też państwo znają z naszej anteny, bo prowadzi w jedynce audycje muzyczne. Nazywa się Tysiące Chwil. Jak sam artysta mówi, płyta powstawała między dwoma miastami, między Warszawą i Pszczyną, które stały się symboliczną osią całego projektu i jego natur naturalnym pod. Tytułem. Oczywiście są też zaproszeni goście, no bo Damian jest instrumentalistą i ym, wspomaga się głosami innych, ale nie tylko. Kto zaśpiewał na tej płycie i jak brzmią te piosenki, będą Państwo mogli przekonać się o tym, słuchając muzycznej jedynki od dziś do piątku, zawsze po godzinie 18. No i oczywiście to najważniejsza informacja. Tysiące chwil są dla Państwa. Wystarczy wysłać SMS pod numer 71151, koszt SMS-a złotówka plus VAT. Proszę podać dane telea teleadresowe. Damian Sikorski, projekt Tysiące Chwil. Ta płyta może być Państwa. No to posłuchamy romansu, skoro idzie wiosna, dlaczego nie? A za chwilę wracamy do rozmowy z rajskule. Tak brzmi nowa płyta Damiana Sikorskiego i jego projektu, płyta Tysiące Chwil. Ta płyta jest do nas jest od nas do otrzymania. Wystarczy wysłać SMS pod numer 71151, koszt SMS-a złotówka plus VAT, bo to jest nasza płyta tygodnia. Ale dziś mamy jeszcze jedną płytę. Płytę, która wygląda w tytule jak bardzo elegancko urządzony salon miejsce, do którego przychodzą muzycy reprezentujący reprezentujące różne brzmienia dysponujący różnymi głosami, różnymi barwami, a na środku tego salonu siedzi on, DrySchool, czyli Robert Krawczyk i mówi, ty zaśpiewasz to, ty zaśpiewasz to, a dla ciebie... I tu wyciąga z kieszeni piosenkę. Mam coś takiego. Tak wyglądało rozdzielanie piosenek, które przygotowałeś na nie, płytę salon. Nie, nie. Salon to jest przede wszystkim miejsce spotkań i na tych spotkaniach mi tak naprawdę od zawsze najbardziej zależy. Ja chyba w ogóle to najbardziej lubię w swojej pracy, że ja po prostu mogę poznawać wykonawców i ich wrażliwości, i ich konteksty, w jakich się w danym momencie znajdują, i tutaj jedynym, jedyną zmienną, inną niż dotychczas w mojej pracy było to, że ja faktycznie zaprosiłem ich po to, żeby zrobić coś na mój album, a nie dla nich. Natomiast z każdym z osobna przegadywałem temat, zanim usiadłem do pracy. Kiedy tworzyłem muzykę, to było raczej właśnie z poszanowaniem tej indywidualności tych wszystkich wykonawców. I nawet jeżeli eksperymentowaliśmy, idąc w jakimś innym, nowym kierunku dla danego artysty, to to też było uprzednio skonsultowane i zapytane, czy słuchaj, czy mógłbym na przykład zaproponować ci coś innego. Tak na przykład było w przypadku piosenki Thompsona. Jeśli chodzi o wprawę, pracę, wprawę i yy, umiejętności pisania piosenek, no to jesteś już doświadczony w tej kwestii. Wyliczono, że ci, że ponad 100 yy, wydanych utworów masz już na koncie. No i do tego ja dorzucę współpracę z artystami. Mówiłam już o, o Mrozu, o, o, Łukasze, o Łukaszu. Yy, wystarczy jeszcze dorzucić do tego Sokoła, Dawida podsiadło, Lambery, Paweł Rome, Baranowski, Marla Rodowicz, Błażej Król. To jest ta lista i ona mogłaby tak trwać, trwać i trwać. Jesteś kompozytorem i jesteś producentem. Dlaczego nie odważyłeś się sam zaśpiewać? Wiesz to zdarzyło mi się już zaśpiewać. Wydałem w 2020 roku solową płytę pod imieniem i nazwiskiem, którą nazwałem Oddo. I to była płyta, jak tytuł wskazuje, ode mnie, dla mnie bo tak naprawdę producentem zostałem po to, żeby kiedyś nagrać samemu płytę i nie musieć potrzebować muzyków, żeby razem ze mną tę płytę robili ale jako, że w międzyczasie, kiedy ja dla siebie próbowałem się nauczyć tej produkcji, zgłaszali się do mnie ludzie którzy chcieli, żeby dla nich coś zrobić no i przez te 15 już lat, kiedy to robię, nazbierało się tych gości, tych ludzi, tych relacji, które chciałyby się poprowadzić dalej tyle, no że pojawił się pomysł, żeby jednak to tym artystom dać głos w tym moim poletku, w moim środowisku. Z jednej strony płyty producenckie bywają bardzo atrakcyjnymi projektami, no bo to ty dysponujesz swoim talentem, to ty możesz zaprosić do współpracy artystów i artystki i to ty, jak sam powiedziałeś, możesz ewentualnie zapytać, czy w tym paradygmacie ich twórczości możemy coś pozamieniać. Ale z drugiej strony, płyty producenckie moim zdaniem są najbardziej niewdzięcznymi krążkami, które są wydawane, bo tak naprawdę bardzo je trudno promować na koncercie. Takie albumy mają na swoim koncie Mark e, takie albumy Smolik nagrywał, Michał Fox Król, hip-hopowo, no tu już jest więcej takich albumów, ale też takim wskaźnikiem jakościowym jest album Magiery. Dlaczego mówię wdzięcznymi? Bo trudno jest wyjechać z tymi wszystkimi fantastycznymi ludźmi w trasę. Tak, to prawda. To w ogóle myślę, że wyjechanie w trasę, jak sobie wyobrażę na przykład busa, w którym mieliby być ci wszyscy wykonawcy, to, to, to ja, w ogóle... ja chcę być w tym busie, jakbyś jechał. Uh, ja chyba nie. <laughs> <laughs> Natomiast tak, jest to... Wiesz, ja... Jednym spełnieniem mojego marzenia było już samo zebranie tych wykonawców na tej płycie i, i, i faktycznie udało mi się to po sześciu latach e, prób i starań. E, nie tak długo, ale jednak chciałbym spełnić to jeszcze jedno marzenie o tym, żeby w jakiś sposób koncertowo ten album zaistniał. E, to prawda, że trasa może być ciężka e, do wykonania, na jednym na razie się skupiam, ale... Patrząc tutaj na przykład na zespół Gorilla, z którego jestem wielkim fanem, oni też grają koncerty i też mają zawsze na tych płytach mnóstwo kolaboracji. E, I czasami posiłkują się jakimiś takimi playbackowymi e, mhm. wideo-konferencjami, e, nazwijmy to z tymi wykonawcami, którzy to wykonują. E, więc może w ten deseń no, kombinuję, knuję, naprawdę szukam sposobu na to, żeby, żeby w jakiś sposób się udało, żeby, żeby te piosenki po prostu mogły zaistnieć w tej koncertowej e, rzeczywistości. Namówiłeś do współpracy wiele fanta wielu fantastycznych artystów, wiele fantastycznych artystek, mm. ale to co? Zaczniemy od utworu Dość, choć to absolutnie nie jest ani koniec naszej rozmowy, ani tym bardziej mój stosunek do tego albumu. Waluś, Kraksa, Kryzys i Mrozu. To jest chyba zestawienie, które jeszcze nie... Co działo się na polskiej scenie, ani w polskim studiu nagrania, wiem, żeby tak był Łukasz i Waluś? Tak myślę. Ja myślę, że to w ogóle jest zestawienie dwóch kultur muzycznych, które dotychczas niespecjalnie miały ze sobą porozumienie, a dzięki tym dwóm dżentelmenom e, to się w końcu udało. Hmm. Tutaj to wszystko zaczęło się tak naprawdę od piosenki Walusia, bo mhm. my się spotkaliśmy z resztą w studio Wojtka Baranowskiego, żeby po prostu trochę porozmawiać. Ty też jest na tej płycie. Dokładnie, wszystko w rodzinie. Ehm, I przez mniej więcej jakieś 4 45 godziny po prostu słuchałem, jak Waluś. Jak, jak gitara na niego krzyczy Może tak to pod nazwę e, i, I naprawdę z rozdziawionymi ustami Nagrywałem wszystko, co tam się akurat dało zarejestrować I potem przez jakiś czas Miałem zagwozdkę, jak to zebrać do kupy Żeby złożyć z tego piosenkę e, Finalnie e, zebrałem pomysł Wysłałem to Walusiowi Waluś powiedział, że bardzo mu się to podoba A to był akurat też moment, kiedy z Łukaszem Pracowaliśmy nad piosenką na moją płytę I z racji tego, że my się znamy naprawdę jak łyse konie I zrobiliśmy już dość dużo razem to ciężko nam było znaleźć gatunek, który byłby z jednej strony nowy, z drugiej strony utrzymujący to, co jest między nami, z trzeciej strony taki, który i nas by zaskoczył. I borykaliśmy się z takim delikatnym impasem. No i z pomocą e, po prostu jak z nieba spadł nam Waluś, który e, dał e, przyzwolenie na to, żeby się spotkać razem przy tym utworze. I kiedy panowie się poznali, no to od razu tutaj, zanim jeszcze zdążyłem do nich dojechać, to chemia już zażarła na tyle, że był refren, było wszystko, więc e, mamy to. To wiem skąd to dość. Po prostu tak ta chemia zażarła, że ty już siedziałeś w tym studiu i krzyczałeś dość, dość, <laughs> dość. Dry School dziś razem z nami w Muzycznej Jedynce. Kiedy się budzę, dospiera mi samotność. Już tego stanu mam serdecznie. Dość! Ręce się pocą, a w całym domu chłodno. Szerokie oczy z apetytem na złość. Robi ogień, spada z nieba i kocha tak, że bardziej się nie da. Chłopaki o tobie śpiewali? <laughs> Broń Boże. <laughs> Dryschool, Robert Krawczyk, producent muzyk no i autor płyty Salon, na której zrobił wszystko oprócz śpiewania przed momentem Waluś kraksa kryzys i mrozu. Kiedy myślisz o muzyce, kiedy przygotowujesz się do nagrań, kiedy pracowałeś nad salonem. To z jaką myślą, jakie myśli towarzyszyły cię, ci, kiedy zastanawiałeś się, które kobiety za, zaprosić do współpracy? Hmm. Ojej, to jest bardzo trudne pytanie. E, bo ja chyba nie rozdzielam tego w ten sposób, wiesz? Ja, kiedy mam do czynienia z artystą, to jeżeli on mnie urzeka, to ja po prostu chcę z nim coś zrobić. I... W zasadzie z każdą z wokalistek i z każdym z wokalistów na tej płycie było dokładnie tak samo. Najpierw ich usłyszałem i pomyślałem sobie, zróbmy coś, niech to nadejdzie. To inaczej zadam to pytanie. Co takiego musi być w głosie, mhm. żeby wydał Ci się interesujący? Żebyś mógł zobaczyć na końcu tego głosu Waszą wspólną piosenkę? Myślę, że w dużej mierze chodzi o pewnego rodzaju subtelną niedokładność. E, życie po prostu. Nieperfekcyjna pani domu. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I, I tak naprawdę dlatego najbardziej lubię poznawać nowych artystów na koncertach. Bo tam jestem w stanie to rzeczywiście zweryfikować, zobaczyć na ile nawet jeżeli bardzo posiłkował się różnymi narzędziami w trakcie robienia płyty, to na ile ta jego niedokładność, nieperfekcyjność wyjdzie na plus na koncercie. I czasami się zdarzało naprawdę, że, że płyty super produkowane e, brzmiały jeszcze lepiej na koncertach, które miały w sobie jakiś ten pierwiastek nie, brudu, coś komuś nie wyszło. Nie? Artyści się tego bardzo boją, kiedy nie wychodzi, kiedy zafałszują. Ja to lubię. No ja też to lubię. Tego też szukam w muzyce, żeby była odrobina brudo, a już jak jest ta niedoskonałość, o której mówiłeś, to jest wspaniale. Tak. Zrobiłeś tyle tych piosenek, nagrałeś, stworzyłeś tyle tych piosenek, że jesteś właściwą osobą, żeby zadać to pytanie, choć nie będzie ono łatwe. Bo chciałam cię zapytać o, o to, jak ty postrzegasz współczesną polską muzykę dziś. W jakim punkcie jest nasza scena? Mówię i, i tutaj chciałabym się skupić rzeczywiście na tych artystach, którzy może niekoniecznie debiutują, ani nie są osobami, nie są obiektami artystycznymi, podmiotami artystycznymi z 25 krążkami na koncie, tylko właśnie takich 30-40 latków, którzy już debiut mają za sobą. No i teraz tworzą piosenki. No to ja myślę, że ta scena ma się wyśmienicie. Mhm. E, rośnie nam rynek koncertowy z roku na rok. Coraz więcej jest artystów, które, którzy wyprzedają halę. E, i, I tu bym postawił kropkę w pierwszej części mojej wypowiedzi. Natomiast drugą część wypowiedzi skierowałbym do tych, e, którzy wydaje mi się, że cierpią na to, że ze względu na zainteresowanie słuchaczy, Różnego rodzaju wydarzeniami, które skupiają wielu artystów w jednym miejscu, niekoniecznie wykazują chęć, żeby później w sezonie jesiennym, na przykład, zainwestować w bilety i pójść do malutkiego klubiku na koncert kogoś, kto jeszcze tych hal nie wyprzedaje. Um. Wokół e, muzyki trzeba dzisiaj strasznie dużo tańczyć, żeby w jakiś sposób dotrzeć do słuchacza. I artyści, muzycy e, chciał, nie chciał, stali się tancerzami. Jednym wychodzi to lepiej, innym wychodzi to gorzej. Ja jedynie wyznaję zasadę, że każda droga jest dobra i e, jeżeli jest się cierpliwym i robi się rzeczy na spokojnie, to szczęście zawsze przyjdzie. A kiedy przyszła do ciebie Jagoda Kret? My się z Jagodą znamy już trochę czasu I w ogóle jesteśmy przyjaciółmi na co dzień i, i, i uwielbiamy ze sobą spędzać czas yy, i to się wydarzyło w ten sposób, że w zeszłym roku, w sierpniu, kiedy zagrałem koncert na męskim graniu potem byłem na dwóch koncertach Gorillaz w Londynie i wróciłem do domu taki strasznie naładowany pozytywną energią, to siadłem do komputera i musiałem ją jakoś spożytkować, więc w dwie godziny napisałem piosenkę. Jak w te dwie godziny napisałem piosenkę, to mówię, no nie no tu musi ktoś jeszcze wyjątkowy zaśpiewać no i moja żona mówi do mnie, słuchaj, to może do Jagody zadzwoń, przecież no jakby znacie się, nie? Żona zajmuje się muzyką? Żona zajmuje się muzyką, fotografią, jest artystką mm -hmm. kompletną i, i e, jeszcze nie jedna płyta przed nami. E, natomiast zadzwoniłem do Jagody, na, Jagoda następnego dnia przyjechała e, no i w zasadzie w kolejne dwie godziny, ja po prostu dałem jej mikrofon, chwilę postaliśmy i jak usłyszałem jaką ona melodię tego refrenu przyniosła, zaśpiewała, jak to wybrzmiało w pokoju, w tym salonie, E, no, do, do, jakby do dzisiaj się wzruszam na samą myśl o tym, jak ta piosenka powstawała, kiedy jeszcze później powstały do niej słowa i powstał do niej teledysk, to, to się wszystko po prostu złączyło w tę piękną taką puentę tego albumu. Zapomniałam zapytać o najważniejszą rzecz. Jak wygląda twój salon? Słuchaj, trochę inaczej niż na okładce mojej płyty. Jest w nim może trochę mniej surrealizmu, e, ale jest na przykład kicia, latencja, która na okładce jest widoczna pod moim fotelem, a w studiu zazwyczaj albo śpi na oknie, albo mi w nogach jest to zwykły polski pokój. Nie mam żadnego zaadoptowanego studia i, i, i po prostu najczęściej w takich domowych warunkach te pieznęki się tworzą. Mam nadzieję, że te właśnie domowe warunki doprowadzą cię do spełnienia tego największego marzenia, no bo tak się złożyło, że nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od Daimona Albarna i chcielibyśmy dotrzeć do Dejmona Albarna, ale nie życzycie, żeby to był twój ostatni przystanek. Ale to jest ten artysta, z którym bardzo chciałbyś e, nagrać. Ja, znaczy, ja wiem, że to się stanie. To mhm. po prostu tak musi być, ponieważ czuję, że ten człowiek, myślę, że jakby jak mnie zobaczy, to zrozumie, że, że my się znamy. E, I prędzej czy później ta piosenka powstanie. Póki co wykonałem e, jakieś takie kroki podchodzkowe, że tak powiem, e, bo basista Gorillas e, zagrał w dwóch piosenkach na tej płycie, między innymi w piosence Z jego duet. Na koniec bardzo ważne pytanie i to jest takie pytanie, na które nie możesz odpowiedzieć nie wiem albo nie chcę. Mhm. Przychodzą do ciebie trzy kobiety mhm. i z tylko z jedną z nich możesz nagrać piosenkę. Czy jest to Edyta Górniak, Justyna Steczkowska czy Doda? Mhm. No zostają dwie trzecie w szybkiej eliminacji. E Justyna Steczkowska. Dry school, Robert Krawczyk był dzisiaj razem z nami. Proszę, proszę posłuchać płyty Salon. Będą Państwo zadowoleni. Jego Dakrat i Dry school, a później jeszcze raz Dry school, tym razem z Dalią. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową. Tak do światła chciałam, jak skupiona ćma. Biegłam taki czas, dziś poznaj świat na nowo. Chory, znąd nie wygląda. Za dobrze znasz, kiedy próbujesz stać, a coś ciągnie Cię za kark. Więc biegnij przez ciemny las, możesz ufać własnym nogom, każdy krok to cel. Kierad. Cool, Izalia, Płyta Salon. Mnóstwo dobrych piosenek na wiosnę. Powoli zbliża się godzina 19. Powoli kończy się Muzyczna Jedynka. Ważna informacja dla pana Michała z miejscowości Pilzno Do pana Michała wędruje nasza płyta Tygodnia, a to album Damiana Sikorskiego. Damian Sikorski Projekt. Tysiące chwil przez cały tydzień. To jest nasza Płyta Tygodnia w Muzycznej Jedynce. A dziś po 19.00 zapraszam Państwa na specjalną audycję poświęconą zmarłemu dziś pisarzowi Wiesławowi Myśliwskiemu Audycję poprowadzi Magda Mikołajczuk. Ula Kaczyńska, pięknie dziękuję. Na koniec Jamie Woon i Szuda. Do usłyszenia. Should have walked And don't I know And don't I know You get inside me Even when you ain't beside me Should've run And I ran when I should've won. radio, autopromocja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 Ladian 40 plus sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam, aneta zając.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 Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Krajowa 1. Sporo miejsc ze spowolnionym ruchem i niewielkimi korkami między Pszczyną a Bielskim-Białą i to w obu kierunkach. Autoslada 1. Wciąż na bramkach wyjazdowych w Rusocinie tworzą się niewielkie utrudnienia, czyli niewielki korek. Blisko 5-kilometrowy korek jest natomiast na autostradzie A2 przed przejściem granicznym w Świecku dla wyjeżdżających z kraju. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Głogów Południe, węzeł Polkowice Północ, w pobliżu Kaźmierzowa. Na 253 km zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas ruchu jezdni w kierunku Zielonej Góry. Krajowa siódemka, korek w Dziekanowie Leśnym, a także w Łomiankach dla jadących w stronę Warszawy. Te korki są przed światłami. Pod Krakowem korek jest od Jawornika po Myślenice dla jadących w stronę Zakopanego. S8 w Warszawie. Tu korek jest od koła po Wisłę dla jadących w Białego Stoku. Krajowa jedenastka. Na odcinku Jarocin-Pleszew w pobliżu Witaszyc na 355 km zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Droga została zablokowana. Służby są na miejscu. Wszystko to dzieje się na 355 km Krajowej Jedenastki. Droga Krajowa nr 17, odcinek Zamość Tomaszów Lubelski, w pobliżu miejscowości Łabunie Reforma. Na 192 kilometrze auto uderzyło w bariery linowe, zablokowany jeden pas w kierunku Tomaszowa Lubelskiego.